Wirusy to temat, który przy ziemniakach szczególnie jest mocno omawiany przez wszystkich, choć przy innych uprawach polowych to temat jest marginalny. O tym, dlaczego wirusy stanowią tak poważne zagrożenie i w jaki sposób z tym zagrożeniem walczyć i mu zapobiegać, rozmawiam z panem doktorem Sławomirem Wróblem. Panie doktorze, dlaczego wirusy są aż tak ważnym tematem w ziemniaku? W są one normowane, ale już pomijając tą normę, która jest prowadzona na udział, wirusów w bulwach. Trzeba zwrócić na to też uwagę, że wirusy generalnie powodują nam pogorszenie jakości materiału nasiennego. Tak jak w zbożach, czy innych roślinach, to jest, tak jak Pani wspomniała, mniejsze ma to znaczenie, tak w ziemniaku bardzo ważne, ponieważ ziemniak jest roz, rozmnażany wegetatywnie, więc wirus się przenosi z każdą bulwą na kolejny rok. Czyli to ta bulwiasta forma ziemniaka jest problemem? Sposób rozmnażania. W zbożach mamy to rozmnażanie generatywne, więc yy, tutaj nie ma tego problemu, natomiast przy wegetatywnym rozmnażaniu powielamy i można powiedzieć, klonujemy poprzednią bulwę. To są, te bulwy potomne to są pewnego rodzaju klony matki bądź ojca, jak to kto sobie tam nazwie, czyli sadzeniaka. Stąd te wirusy się przenoszą, ponieważ odpowiada im ziemniak jako gospodarz, namnażają się dość szybko. Więcej przenoszą się w sposób, poza tym, że z bulwą, to są przenoszone z rośliny na rośliny przez mszyce, bądź na przykład nicienia o których też wspominałem wcześniej. Te dwie formy przenoszenia są o tyle trudne do zwalczania, gdyż jest to bardzo krótkotrwały moment. Przeniesienie np. wirusa Y czy wirusa M, dwóch bardzo ważnych wirusów w Polsce, a wirusa Y nawet na świecie, może dojść w przeciągu od kilku sekund do kilku minut. Wystarczy takie nakłucie i przeniesienie na kolejną roślinę, gdzie w przypadku wirusa liściozwoju potrzebują 48 godzin. 48 godzin na to, żeby wirus przez całe ciało wszyscy przeszedł, tam odpowiednio się aktywował i z powrotem wyszedł tą samą, że tak powiem, drogą, i dopiero wtedy jest ta mszyca aktywnym wektorem. Więc przez ciągu 48 godzin łatwo jest taką mszycę zwalczyć, ponieważ y, zastosowanie insektycydów og ogólnie dostępnych pozwala doprowadzić do paraliżu mszycy w ciągu 2-2,5 minut. Czasami nawet szybciej. Czyli spokojnie możemy tą mszycę, nazwijmy to, zdezaktywować, tak komputerowo nazywając. Tak? Na w przypadku wirusa Y czy wirusa M, dwóch wirusów w przenoszonych w sposób nietrwały, na kójce, nie mamy tego czasu. Ich jedyne ograniczenie... Y, bo też mówimy o ograniczeniu, nie możemy mówić o zwalczaniu. Nie zwalczamy wirusów, bo wirusów się nie da zwalczyć. Nie ma yy, preparatów antywirusowych, które by zwalczały nam bezpośrednio wirusy. No to podobnie jak u człowieka i zwierząt, że choroby bakteryjne się zwalcza określonymi tak. środkami, a wirusowe się właściwie tylko łagodzi objawy i czeka, aż organizm obroni się sam. Sam. Chociaż zdarzają się przypadki, że u ludzi są środki antywirusowe. Ale to są naprawdę bardzo rzadkie. i nie pojedyncze na, właściwie. i nie na wszystkie wirusy. Wirus ma jeszcze tą przewagę nad innymi e, patogenami, że szybko potrafi się dostosować do otaczających warunków. Czyli mutować. W jaki sposób? Tak, dochodzi do pewnych rekombinacji. Ale w przypadku zwierząt mamy szczepionki zawierające materiał genetyczny wirusów martwych albo uszkodzonych tak. i za pomocą tych szczepionek uczymy organizm na przyszłość tego, jak ma zwalczać. Czyli ułatparniamy, Czy w przypadku roślin coś takiego jest wykonalne? Może jest wykonalne, ale jest niedopuszczalne w tej chwili. I jak coś takiego by musiało wyglądać? Kiedyś były prowadzone takie badania nad wykorzystaniem właśnie antybiotyków. Ja się do antybiotyków odniosę. I zostały te badania zaniechane, ponieważ zaistniało takie, takie niebezpieczeństwo, że pewne zmiany, które wprowadzimy w roślinach, mogą przenieść się później na wirusy w ten sposób, że będą na przykład atakować nie rośliny, a już zwierzęta, czy, czy, czy wirusy, czy bakterie, inne organizmy. że dopuścimy do niekontrolowanego ciągu ta, mutacji. Tak, o to właśnie chodzi. No i w przypadku wirusów, no powiem tak, ma Pani rację, że szczepionka to jest nic innego jak martwa, martwy wirus. My coś takiego jako ludzie też robimy w przypadku roślin, tylko to wygląda w ten sposób, że to służy nam tworzeniu przeciwciał do testów diagnostycznych. Czyli jeśli jest taki test, na przykład DAS eliza, bardzo popularny i powszechny w ocenie na przykład wirusów, to martwe cząstki wirusa, nie zawsze one są w całości, bo to jest proces uzyskiwania go z roślin, jest bardzo złożony, Wstrzykiwane są do królików i królik jest tym materiałem, który produkuje nam przeciwciała. Natomiast nie stosujesz tego w roślinach. Nie potrafię powiedzieć dlaczego do końca. Na pewno są ku temu przesłanki. Być może sama roślina nie potrafi wytworzyć takich przeciwczył, jak to wytwarza organizm zwierzęcy. I to jest, myślę, że podstawowy element, prawda? To w takim razie co robić? W jaki sposób można skutecznie zapobiegać temu, że wirusy zniweczą naszą plantację? Pierwsza zasadnicza sprawa, no to zakup zdrowych sadzeniaków. To, to się tyczy jakby producentów towarowych. Natomiast produkcji nasiennej jest kilka metod. Ale to, to nie są metody, które dają nam stuprocentową pewność. Jeden wirus, o którym wspominałem, wirus liście rozwoju, jest łatwy do zwalczenia. Tu wystarczą insektycydy, ogólnie dostępne. One są stosowane, na, można powiedzieć, nawet na gminnie, przez producentów zapobiegawczo, nawet nie interwencyjnie, tylko zapobiegawczo. Natomiast, w przypadku wirusów w przenoszonych w sposób nie trwał na kłóciach wirus M, wirus Y tutaj skuteczność insektycytów jest bardzo mała tutaj jedyną metodą jest izolacja i selekcja negatywna czyli musimy usuwać z plantacji wszystkie chore rośliny żeby nie było źródeł bo jeśli nie ma źródeł to mszyca nawet jak na bo będą. Nawet jak je zwalczymy, to one no i tak się gdzieś tam pojawią. Jak nakuje, to nie będzie na co przenieść. Ona będzie nakuje w poszukiwaniu pokarmu. Bo nie jest bezpośrednim szkodnikiem. Ona nawet, by, ileby tego pokarmu nie wyssała z rośliny, to... I tak na... szkoda się nie dzieje. Nie, żadna szkoda się nie dzieje. Ona jest pośrednim szkodnikiem jako wektor. Natomiast dzisiaj obecnie najskuteczniejszą metodą, jeśli chodzi o takie zastosowanie techniki, nazwijmy to tak, czyli opryskiwaczy chociażby, to jest stosowanie oleju. Olej mineralny ma tą zaletę, że jest stosowany co tydzień, w odpowiednich dawkach, to jest dawki około 7-8 litrów na hektar. E, oczywiście są to specjalistyczne oleje, to nie tak, że pójdę sobie w skupie w motoryzacyjnym sklepie olej. olej. Nie, nie, nie, nie, to, to za duże niebezpieczeństwo wystąpia jakieś tam objawy toksyczności. To olej nam tworzy taki rodzaj filmu membrany, przez który ciężko jest wirusowi się przedostać, bo kójka życie się przebije, natomiast sam wirus już ma problem. To samo jest z wyciągnięciem wirusa z rośliny. To jest przynajmniej myśl ostatnich badań taki model, o którym się mówi, bo nie ma stuprocentowej pewności, jak olej działa. Dotychczas nie zostało to sprawdzone. Natomiast jest wiele przesłanek. To jest taka ta mechaniczna bariera, jest chyba dzisiaj najbardziej prawdopodobnym wytłumaczeniem, tej wysokiej skuteczności, ponieważ olej może ograniczyć porażenie 50-60%. To jest bardzo dużo. Co jest ciekawe, to jest metoda już dość powszechnie stosowana w Polsce. Jesz... Pomimo tego, że nieznane są wszystkie to jej skutki, nie zostało to nie, przebadane? Bo, znaczy badane, my to, Ja to osobiście badam od 1997 roku, więc można powiedzieć, bardzo duży czas temu poświęciłem. Przebadaliśmy różne oleje w różnych dawkach, w różnych konfiguracjach, w mieszaninach z różnymi środkami i dzięki temu wiemy, które oleje możemy zalecać, a które nie, bo niektóre są właśnie tego rodzaju, że po zastosowaniu od razu roślina wykazuje białych toksyczności, jakieś poparzenia, jakieś skarbowacenia i to jest bardzo, tak powiem, niekorzystne. Jeśli chodzi o przenoszenie chorób i potem niestety Plantację wyglądającą dramatycznie. Poważnym chyba też problemem jest to, że rolnicy zamiast kupować sadzeniaki za każdym razem, za każdym rokiem, nowe, przetestowane, zdrowe, rozmnażają te ziemniaki sami. Jest to w niektórych regionach zjawisko powszechniejsze, w innych mniej powszechne. Dlaczego samodzielne rozmnażanie ziemniaków jest aż tak problematyczne. Dlaczego rolnicy tego nie powinni robić? To jest bardzo prosta odpowiedź, ponieważ na plantacjach towarowych stosuje się całkiem inny zakres ochrony. Tam się nie zwalcza szyc. tam się nie stosuje oleju, ponieważ to są drogie zabiegi, a jednocześnie przykład, sam olej powoduje też obniżki plonu, zdrobnienie plonu, gdzie dla nasiennictwa to jest bardzo korzystne, bo potrzebujemy odpowiednio wyrównanego sadzeniaka. Dla towarówki już nie. I teraz kupując materiał zdrowy, on z czasem się nam porazi, to w zależności od regionu, kraju, tak jak Pani powiedziała. Jest to bardzo powszechne w małych gospodarstwach. Kolejne lata roznoże powodują, tak jak już wcześniej wspominałem, spadek plonu, zdrobnienie plonu. I... Krótko mówiąc, te, te środki ochrony, które są w gospodarstwach produkujących sadzeniaki, y stosowane, rolnik teoretycznie mógłby zastosować sam, tylko nie ma to sensu ekonomicznego, tak? Dokładnie, dokładnie o to chodzi. To są, to są zbyt drogie zabiegi, bo tych zabiegów jest wiele, natomiast yy, na plantacji towarowej nigdy nie uzyska się sadzeniaka dobrego. To, trzeba to, trzeba to, te dwie drogi rozgraniczyć. Ja wiem, że jeszcze wielu producentów tak sobie myśli, że troszkę sobie rozmnożę To, co mi zostanie, to będzie moim sadzeniakiem. To jest ok, przez 2-3 lata jak najbardziej. Natomiast po 10 latach to już to się do nie nadaje. Może takim przykładem się posłużę. Plon statystyczny, jaki jest w Polsce. W tej chwili jest to około 240 decyton, czyli 24 tony sektara. Plon uzyskiwany przez producentów wyspecjalizowanych, którzy wymieniają i którzy stosują przede wszystkim dobrą ochronę. To jest 450, 500 i więcej decyton sektara. To też jest ważne. Plony są niskie dlatego, że na przykład ludzie nie chronią przed zarazą. Ta zaraza szybko niszczy nać, plon nie nadąży się, że wytworzyć. Czyli różnica jest przynajmniej 50%, czy nawet procentowa. Takie plony uzyskuje się za granicą. To jest standard statystyczny u nich. U nas statystycznie jest połowę niższy. I to wynika właśnie z tego rozdrobnienia u nas produkcji i nie do końca pełnej specjalizacji, bo dzisiaj by trochę ziemniaka, jutro to sadzeniaka, po jeszcze coś tam jeszcze innego z tego wykorzystam. I ostatnia sprawa, o której wspomniał jeden z dyskutantów na sali. W większości sprowadzamy odmiany ziemniaków z innych krajów. Czy to dobrze, czy to źle? W czym polskie są lepsze, a może są gorsze? To prawdą jest, że większą część, około 70%, około 60-70% stanowią odmiany zagraniczne na polach naszych. Natomiast ja powiem w ten sposób. Co klient chce kupić, to za z reguły kupuje. Tu jest to odpowiedni marketing. Jeśli polskie hodowle, czy polscy producenci nie potrafią dobrze sprzedać swojego materiału, no to kogo tu za to winić tak naprawdę? Bo polskie odmiany są bardzo dobre. To nie można powiedzieć, że one są złe, czy w czymś ustępują. Może są jakieś tam drobne niuanse, jeśli chodzi na przykład o produkcję frytek, bo fabryki są już wyspecjalizowane w jakieś konkretnej odmianie i tu już w Europie na przykład mają tą odmianę sprawdzoną na, na, na dużych tam taśmach produkcyjnych. Natomiast jeśli chodzi o handel detaliczny, czyli, czyli bezpośrednia sprzedaż, ziemniak jadalny, to tutaj tak naprawdę to jest tylko siła marketingu. One w niczym nie są lepsze, te ziemniaki zagraniczne, natomiast marketing jest na tyle dobry, że jeśli chcą sprzedać, to sprzedają. No, a polski producent, jeśli by chciał sprzedać swoje, to też Często jest tak, że polscy producenci sięgają właśnie po zagraniczne odmiany, bo jest nimi łatwiejszy dostęp, bo może jest jakość tych odmian lepsza. Mi trudno teraz weryfikować to, bo to nie jest takie proste. Ja dzisiaj coś powiem, a za chwilę ktoś mi powie, no a co ty tam za głupoty opowiadasz, nie? Przecież u nas są dobre. Pokazywałem tutaj jaki jest stan materiału nasiennego w Polsce, bo to nie, nie dotyczy polskich odmian, tylko dotyczy całego nasiennictwa w Polsce. On jest różny i to, to jest trudno tak wyrokować.